Słuchacie, Słuchacie Wojewódzkiej, wojewódzkiej bazy, bazy okrętów, okrętów podwodnych. Wojewódzka baza okrętów. Dzisiaj pragnę Was zaprosić na dość już dawno temu nagrany odcinek, bo jeszcze w maju. Odcinek traktujący o zlocie starych samochodów, o rajdzie pojazdów zabytkowych. To było wtedy, kiedy była noc muzeów i wybraliśmy się z synem, aby zobaczyć właśnie te samochody, które przyjechały. Podcast może nie najlepszy jakościowo. Ale będzie on świetnym wstępem do kolejnego odcinka, w którym moim gościem będzie pan Majewski, który zajmuje się odnawianiem starych samochodów. Zatem zapraszam Was na ten niezbyt długi, mam nadzieję, odcinek, który będzie świetnym wprowadzeniem w temat rekonstrukcji pojazdów zabytkowych. Zapraszam koniecznie. Zajrzyjcie na stronę, gdzie będą zdjęcia z tego wydarzenia, o którym jest mowa Bo wtedy ten odcinek będzie dla Was pełniejszy I będziecie widzieć, o czym mniej więcej jest mowa Dzień dobry 14 maja Sobota 12 podkarpacki rajd pojazdów zabytkowych i wystawa Znajdujemy się w tej chwili w miejscu rejestracji wszystkich samochodów rajdowych. Są tutaj Fiaty zabytkowe, Fiat 500, Fiat Topolino Zastawy, Mirafiori, Mercedesy stare, stare Saby stare samochody wojskowe również. Za chwilę będziemy to wszystko oglądać i relacjonować. No chodź, podejdziemy sobie są samochody takie, widzisz, wszystkie wojskowe. Łazy. może woda No. Taki gazik to jest, wiesz? Zobacz, możesz tutaj dać nogę i wejść sobie na górę, zobaczyć. Hop. Zobacz jak wygląda w środku. Samochód wojskowy. Nie ma szyb. Ma taki dach, widzisz, z takiej... Takiego materiału. Jest bardzo prosty. I takimi samochodami jeździli żołnierze. Ma napęd na cztery koła. Może jeździć po drodze i po błocie. No. Następny samochód wojskowy. Samochód no, wojskowy, chodź. Mm -hmm. Tutaj są chłopaki, wojaki. Chcesz zdjęcie między nimi? Chciałbyś? Chcesz mieć zdjęcie z żołnierzami? O, tam jest karabin, chodź, pójdziemy zobaczyć. Co to za karabin? No, zobaczysz. Zobacz, jaka broń. No, widzisz? O, widziałeś tą Dobra, Tak, to jest moździerz, wiesz? To jest O! To jest Taki specjalny transporter, wiesz? Ofacerzamy. Jak się ten nazywało? Co? Jak się co nazywało? <todgry> Taka zabawka. Wojskowa jaką ja mam. Amfibia? Nie. Chodzi mi o to, nom, tylko tutaj nie miała po. Tylko miała taką zielnicę. No to jest amfibia, wiesz? Zobacz, Amfibia, kochani. Co to za karabin? Maksim będzie to Od pierwszej wojny stosowane. A wy jesteście skąd w ogóle? My jest Rzeszowa. O, w taki klub, tak? O, podkarpackie stworzenie mój Militarnych. No to fajnie. Impreza w sam raz jak dla was dzisiaj. Tak, trochę o... nie te klimaty do końca. Znaczy, jeszcze jakby rekonstrukcja była i postrzelać się trochę. <laughs> fajnie. Jeszcze jedna wystawa jest z tego co wiem, bo to ogólnie ci jest do no muzeum Muzea są czynne za tak. To jak się to nazywa ta ulica? Jest, pokazam, gdzie jest ten po co tam gdzie jak ta ulica nazywa. Przy stacji yy, kolejowej o tym no, mówisz? Tam podobno Sherman stoi ten do rzeki wypierdolysa. O, to idziemy sobie zobaczyć. I jeszcze mają przyjść do nas jeszcze Niemcy. Jeszcze inne goście, ale na razie czekamy. No to fajnie. Chyba zapili pałę na jubinarii. Boże. Tak, jubki były chuczne i ładna No, no to można wejść, wiesz, to jest taki, dziękuję. Proszę. Zobacz, to jest też taki, tam siedział gość. Na dole. No, zobacz jak tam ciasno było, widzisz. Tutaj drugi siedział z tyłu, miał radiostację. I sobie jechali goście, wiesz? No, chodź, zobaczymy. Popatrz, jak fajnie kierownicę tu widać z przodu. No gra, Jak złomek. Jak złomek? To jest syrena stara, wiesz? Ale taki Jesteśmy teraz w alejce sabów, które będą dzisiaj się ścigać. Jest tutaj kilka modeli, wszystkie bardzo stare. Stan ich jest niesamowity. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście kilkanaście sabów. Niektóre przyjechały z bardzo daleka ze Szwecji. Wszystkie na chodzie. Wszystkie pięknie odnowione, lśniące karoserie. Bardzo fajny widok. Pewnie można się nimi przejechać. A tutaj też jest stary port, zobacz. Mhm. O, patrz. Tak. O, ale fajny tek. O, to podejdziemy. Kiedy rozpoczną się wyścigi, tato. Ja bym już jedzie i jedzie. Pierwsza multipla, pięknie odrestaurowana Palones Borewicz FSO. Niestety trochę zepsuli mu wygląd sportowymi lusterkami ale widzę, że jest przerobiony na ride. Silnik 2000. Na wystawie obecny jest również słynny Ford Model A, rok produkcji 1930, silnik 3,3 litra, 40 koni mechanicznych, silnik benzynowy, odrestaurowany bardzo ładnie. Służy teraz jako samochód do ślubu. Niestety kolor niebieski. Czas pytać, skąd u Państwa taki ładny samochód? Jak trafił w Państwa ręce? Od jasła jesteśmy. Trafił w ręce, aż, aż koło Berlina kupiony. Widziałem I taki przy, kiedyś pod Poznaniem. Przyszedł, przyszedł, po prostu kupiłem go, po, po, pokazać zdjęcie, jakim stanie był. No domyślam się, bo widziałem i, taki samochód, ale fantastycznie i, i... odbudowany. Piękna sprawa. Skąd w ogóle zamiłowanie takich starszych samochodów? Ja wie pan przede wszystkim robię dość dużo części do tego typu samochodów. Aha, czyli tak No, troszeczkę. Tutaj około 200 pozycji części w tym samochodzie może być, bo mogę się podpisać pod tym, które to, idą to, w świat cały. Do Szwajcarii. Się... fantastycznie. No... czyli można powiedzieć samochód demo, taki trochę też. No właściwie tak. Bo pokażę zdjęcie, jak jak wyglądał. Jak, hmm. jak... Zobacz. Samochodzik był taki. O. Mhm. Zobacz gdzie? Dwa lata temu. Taki był bardzo zniszczony, i pan cały ten samochód naprawił sam. I części dorabiał do niego. Świetna robota. Kosztowało to pracy, ani pan powie w jaki sposób. No dzisiaj, internet to wiadomo, że jest łatwiej trochę. Czy tacy ludzie hobbyści się znają na całym świecie, wymieniają się jakimiś opinia, opiniami, częściami? No tak, to tak. Ja to, ja to zauważyłem szczególnie za granicą. Bo w Polsce ta kultura dopiero, dopiero myślę, że się rodzi, od... prawda? Dopiero od... się to wszystko. To się, to się zaczyna pokazywać. Ja w tej chwili mam zaproszenie do Szwajcarii na zlot, gdziebym mógł jechać tam prawie na cały tydzień. I, i, i tam spotkanie z całego świata. No to już I fajna tylko impreza. odnośnie tego aut, Tylko Topolino. Tylko Topolino. Bo są zloty ogólne bardzo mhm. często, ale w tym czasie będzie 16, 17 chyba czerwca zlot tylko Topolino. I z to całego jest, świata będą. Powiem szczerze, auto bardzo wdzięczne i mi się zawsze podobało, ile widziałem, a nie często można je spotkać. I dlatego ich jest dosyć dużo w świecie, bo, bo ich było w ogóle, bo one były produkowane w Niemczech jako Simka, we Francji, nie, przepraszam, w Niemczech jako NSU. Tak, Simka a, we Francji. A Simka we Francji. I ten model był rozpowszechniony w tych, w tych latach na, na te trzy kraje w produkcji, a na cały świat to szło. I on miał chyba, z tego co pamiętam, kilka wersji nadwozi też, prawda? Bo nie zrozumiałem Pana, że jak... Znaczy... Były jakieś, jakieś, powiedzmy, użytkowe pojazdy na, na bazie tego właśnie Topolino? To na bazie tego Topolino było rybione. By ta, ten jakieś... NSU i Simka to były identyczne samochody. Ja nie? wiem, to, że ale produkowane... czy były po prostu samochody tylko i wyłącznie takie osobowe, czy też jakieś użytkowe, nie wiem, jakieś, jakieś... No chyba użytkowych ja bardzo dużo widziałem e, Cabrio. Z odkrytymi dachami. Są tam jeszcze, jeszcze ciekawsze. Jeszcze ma też facet w stalowej woli, takie czerwone. To na bazie to Polino, coś zrobione. Właśnie Cabrio. On tutaj kiedyś był. Zresztą w nowinach o nim można było poczytać. No, bo są tego wersji, jest bardzo dużo. Jest mhm. przeróżnych wersji. Są wersje takie, że bez drzwi wsiada się tutaj. Przez Lekka karoseria aluminiowa. jak jest coś, coś tylko 30 wyszło w ogóle w świecie. W świecie. Mhm. No. Ten facet, co byłem, bo jest tu u nas, koło mhm. Kalisza. Taki, taki samochodzik, już wiem, ma znajomy tam syna, i, i ten szwajcar bardzo się zainteresował. Od razu chciał kupić takiego, bo, bo ich było mało i, i, i są wyjątkowe. No, po naprawdę. prostu. To... Naprawdę piękny samochód. Pozdrawiamy, te, te wersje już nowsze z następnych lat to są i mocniejsze dużo, bo to jest z tych pierwszych lat. 36 weszły do produkcji, zdaje się, a ten jest 38. Mhm. jaki tutaj silniczek jest? Litr? 600? Chyba 600 były 560. Mhm. 560, pojemność 13 koni. 4 cylindry. To jest silniczek no to bardzo ładny. A ile waży cały samochodzik? 520 kg. No to sobie radzi pewnie z takim silnikiem całkiem spoko. No tak na dwie osoby to to, to sobie radzi. Fajnie, miłej zabawy dzisiaj dziękujemy. Do Bo to tam nikt nie to nie, nie leży w muzeum i stoi, no, no, a on jest, to po prostu jeździ. I to, to, co, to co to mamy? To jest transport opancerzony. Tak naprawdę to jest transporter opancerzony Czechosłowacki ot 810 ale jest przerobiony na wersję niemiecką SDKZ251C mhm, Druga wojna światowa, oczywiście tak, Druga wojna światowa niemiecki Jakie były zadania takiego samochodu? No przeważnie wojska. tak, do transportu wojska. On posiadał jeden karabin maszynowy MG42 lub 34 w zależności od wersji. Co mogę więcej powiedzieć? Silnik no, Diesla na pewno. Tak. I są oczywiście są blokady kąsienic. Jest, to jest oczywiście normalna kierownica. Bardzo ciężko się prowadzić powiedzmy, że sterowanie tym jest... jest. Trzeba mieć duże siły, się. tak. Nie ma wspomagania, powiem. O, Bo tutaj jest częściowo zdjęte. Nie, tu... Na to jest dachu to taki nie było lekki pojazd, tak? Tak, znaczy, no lekki, jak, jak 11 ton waży. No ale to można powiedzieć, że lekki tak. powiedzmy są i po 20, po 30 ton, tak. prawda? Takie samochodziki wojskowe. Fajna sprawa. A skąd jesteście w ogóle? Jesteśmy z Raszowa. Stąd. Właśnie. Bardzo fajnie. Czyli jak będzie jakiś zlot, to, to można no nie czyść, Jeździmy praktycznie po całej Polsce i nie tylko. Jak coś trzeba, to... Zawsze się, jesteśmy chętni i otwarci na propozycje. A dużo was jest tutaj w okolicy? Z u nas znajomej grupy. No, u nas jest około 20 osób. trochę. Trochę jest. I coś więcej sprzętu jeszcze macie, takiego właśnie na kołach? No oczywiście. No, w sumie współpracujemy z, z kilkoma grupami. Na przykład tutaj nasz kolega ma to, to właśnie BA, jak widać, ten transporter malutki. Ten bardzo to rzadki? Jest... Tak, to są, w Polsce są bodajże dwa. A to jest oczywiście replika, nie jest Oryginały są tylko chyba w świecie, no, no właśnie że jest bardzo mały, a w Polsce są dwa, dwie repliki. Tylko tamta jedna jest zła, znaczy nie jest, źle, nie jest źle zrobiona, a to ta jest tak jak bierna. ma być. Wierna mhm. replika. A skąd w ogóle wiesz czas i kasa na takie zajęcia? Otóż już środki własne z firmy. To są bardzo duże pieniądze, szczerze mówiąc. Macie jakąś stronę internetową? Co Oczywiście. www.psmm.cba.pl PSMM, tak? PSMM. Mhm. Podkarpackie Stowarzyszenie Miejąśników Militariów. No to fajnie. Bardzo fajna inicjatywa. Zajrzymy na pewno, poszukamy więcej informacji. Zapraszam. I na pewno jak będą jakieś imprezy, to się pojawimy znowu w zasadzie Nawet można na naszej stronie znaleźć informacje o różnych imprezach. Mhm. No to Więc... bardzo fajnie. Ja akurat kręcę taką audycję internetową podcast, w którym nieraz wiesz, opowiadam co się dzieje w okolicy co no, robię i również publikuję to w internecie więc po prostu w ten sposób popolaryzuję to co jest ciekawe co jest warte zobaczenia więc w ten sposób też ludzie dowiedzą się o, o, o tym właśnie co wyrobicie za i... serdecznie zapraszamy do współpracy z nami dziękuję bardzo, zrobię sobie jeszcze jakieś fotki proszę ale... miłego dnia również życzę miłego dnia